Dziś będzie o Gruzji. W Gruzji byliśmy już jakiś czas temu, bo dokładnie tu wyjechaliśmy 10 maja. Jeżeli 10 maja to był wtorek, bo niestety nie mam to pod ręką kalendarza. Wiem, że to był w... nie, to była środa, tak, w środę wyjechaliśmy. W każdym razie połączenie do Gruzji jest realizowane przez linię lotniczy lot i jeżeli się dobrze trafi na połączenie, nie na połączenie, a na dobrą, dobry czas, to można bilet zakupić bardzo tanio. No udało mi się śledząc różne portale o tanich liniach lotniczych zakupić bilet z Warszawy do Tbilisi, z Tbilisi do Warszawy na jedną osobę za 327 zł i ileś tam groszy, ze wszystkimi podatkami i różnymi dziwnymi opłatami. Jedyny warunek był taki, że trzeba było dokładnie wybrać daty, czyli należało wcelować w jedną datę, gdzie było dość tanio, a potem klikać kolejne następne za jakiś czas okres, mniej więcej jak się chciało być. I cena się tego pierwszego i tego drugiego zmieniała. No i okazało się, że wyszło 327 zł, Więc no cóż, trzeba było skorzystać. Taka okazja, kupiłem praktycznie w ciemno. Patrycy nie zdążyłem wiele powiedzieć. Powiedziałem tylko, że w maju jedziemy na urlop, a to było chyba w marcu kupowane no i trzeba było zacząć coś się dowiadywać o tym państwie czytać jakieś relacje, zakupić przewodnik po raz pierwszy przez te wszystkie lata podróżowania zakupiłem przewodnik który podobno jest najlepszym przewodnikiem na świecie Lonely Planet jest to taki typowy przewodnik backpackerski czyli prowadzi cię za rękę w każdym mieście otwierasz Stronę o danym mieście i masz 6 czy 7 hoteli do wyboru, gdzie jest opisany standard, jakie są ceny. Masz dodatkowe kwatery prywatne, masz też hostele. Już wiesz czego się spodziewać, wiesz na jaką ulicę iść, wiesz jak dotrzeć do celu, bo jest opisana mniej więcej. Dodatkowo jest plan miasta prawie każdego, no chyba że jest jakaś dziura, są trzy ulice. Najlepiej chyba się sprawdzają kwatery prywatne, przynajmniej w Gruzji, z tego co doświadczyliśmy. Są dokładnie w przewodniku opisane miejsca, gdzie iść, jaki jest standard, jak są ludzie, czy w jakim języku się porozumiewają. No i pisze to... Ten przewodnik pisze facet, który na Gruzji chyba połamał wszystkie zęby i ogólnie na krajach bloku wschodniego jest to w ogóle Anglik, który chyba sobie, pomieszkuje sobie w Hiszpanii, bo był cieplej. No i jeździ sobie na wschód i pisze, ten przewodnik był aktualny co 4 lata, to jeszcze o tym będę mówił, ale tak się zdarzyło, że go spotkaliśmy całkowicie przypadkiem. Także taki Bóg, jeśli chodzi o backpackersów, z którymi rozmawialiśmy, no spaliśmy w tym samym, w tym samym y, homestayu, że taki przypadek. Niektórzy na niego tak długo polują, a my tak o, wpadliśmy na niego. W każdym razie wracając do początku wyprawy, y, połączenie z Warszawy do Tbilisi jest o kosmicznej porze, czyli o 22.30 się wyratuje. w związku z tym, że jest chyba dwie godziny tak dwie godziny różnicy, jest dwie godziny różnicy z Polską, no to ląduje się o 2.50 czy o 2.30 czasu miejscowego, Zaraz w sumie zerknę w notatki, Ląduje się o 3.50 czasu lokalnego, czyli o 1.30 w ogóle czasu czasu w Polsce, co jest yy, masakrą. Yy, bo tutaj się ledwo zdążyło usnąć w, w samolocie, już się budzą. Yy, no jedyne co zrobiliśmy na lotnisku to odebraliśmy bagaże, rzuciliśmy okiem gdzie da się da przespać. Pod schodami ruchomymi na lotnisku była taka fajna trawka sztuczna, czyli taki zielony chodnik, który przypomina trawę. Yy. Więc tam się kulturalnie rozłożyliśmy, nie, ma, nie mieliśmy karima, dlatego szukaliśmy jakiegoś miękkiego miejsca. Wbiliśmy się w śpiwory specjalnie kupione na takie wyprawy Hiszpania na lotniskach. Śpiwór waży 600 gram czy chyba 680 gram, także naprawdę jest to idealna opcja na takie, nawet do, do bagażu podręcznego można go włożyć i spokojnie można zwiedzać y, lotniska europejskie tanimi liniami. No i oczywiście miasta, to tak przy okazji. W każdym razie, jak już wstaliśmy y, w kole siódmej czy ósmej, jakby słońce obudziło, oczywiście w Polsce środek nocy, więc ciężko się obudzić. Zmieniliśmy pierwsze pieniądze, kurs oczywiście na lotnisku nie jest korzystny, dlatego wymieniliśmy tylko pewną część, żeby starczyło na dojazd. No a dojazd z lotniska jest autobusem, który jest też opisany w tym przewodniku. Fantastyczne w ogóle. Jak się wydostać z lotniska, proszę bardzo. Autobus numer 37, cena taka i taka. Wysiąść za x przystanków, jesteś w samym centrum. No po prostu prowadzić się za rękę, naprawdę fajna opcja. Samo, nie samo, sam, Samolot, tylko y, autobus kosztował, kosztował pół lari. A jeden Lari na ten ten czas w maju to było złoty 60. Teraz nawet sprawdzałem, nagrywając to, to jest 0,70 Także nawet nam się smyrnęło z dobrym kursem, takim bezpośrednio przeliczeniowym. Wtedy też kupowaliśmy dolary. No, w sumie patrząc na kurs teraz, teraz to też dobrej cenie, bo za 2,80 kupowaliśmy dolara. Tak, a teraz jest 2,90, podchodzi po 2,90. No, i jadąc tym autobusem, oczywiście zgubiliśmy się w rachowaniu y, przystanków y, autobusów. No i w końcu ktoś nas oświecił. Y, wiedzieliśmy tylko, że mamy wysiąść na jakiejś ulicy Rustaweli. Problem w tym, że y, wszystko jest w ich narzeczu, czyli typowy gruziński alfabet jest tylko czytelny dla Gruzina, bo jest to jedyny alfabet na świecie i tylko przez Gruzinów używany. Są to takie fajne krzaczki. No więc, dopiero później zauważyliśmy, że niektóre nazwy ulic są pisane w łacińskim alfabecie, dzięki temu wiadomo na jakiej ulicy się jest. No ale to trzeba wiedzieć gdzie patrzeć. No i ludzie nas oświecili, że trzeba czas najwyższy wysiąść. no i wysiedliśmy, okazało się, że koło McDonalda, ale o dziwo nie weszliśmy do niego. To no było 8 rano, zjedliśmy śniadanie, kupiliśmy wodę mineralną, śniadanie jeszcze z Polski, kanapki były, trzeba było zjeść. Zorientowaliśmy się na mapie, gdzie jesteśmy. No i trzeba było się przejechać kawałek, bo nam się nie chciało iść. Tak się zdarzyło, że to była stacja metra pod nami. No więc weszliśmy do stacji metra, za zanabyliśmy taką fajną kartę yy, przejazdową na metro, bo inaczej się nie da wejść. Nie kupuje się żetonów jak na przykład w Kijowie, gdzie za 25 kopiejek, chyba to są kopiejki od chrywien, nie wiem. Kup kupuje się taki żeton plastikowy. Wkłada się wtedy, można przejść przez bramkę na, w metrze. Taką kartę się specjalną kupuje za dwa lari i ją się nabija za dowolną kwotę. My nabiliśmy ją za, na 6 przejazdów, czyli za 3 lari, bo tak planowaliśmy, że chyba tyle razy nam starczy. Kartę można wykorzystywać w dwie osoby. Także w, w, podkładasz kartę, otwiera się bramka, podaje, ją osobie za tobą, i ta osoba też może skorzystać nie ma żadnych opóźnień czasowych, że trzeba czekać czy coś. No i metrem przejechaliśmy całe dwie stacje i wysiedliśmy już bliżej Starego Miasta, bo Stare Miasto przejechaliśmy, jak się okazało. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy i chcieliśmy się dostać do muzeum. Według tego, co na mapie pokazywało, to staliśmy przed muzeum, ale to coś, co nie wyglądało jak muzeum. No więc Patrycja zagadnęła pierwszego, lepszego chłopa i cud, mówił po angielsku. W ogóle spodziewałem się, że będzie poważny problem komunikacyjny, jeśli chodzi o angielski w Gruzji, ale tu się okazuje, że nawet, nawet da się porozumieć. No chłop oczywiście nie ma pojęcia, gdzie jest muzeum gruzińskie, ale tak się składało, że pracował w... w... Boże, jak to się nazywa po polsku? W Ogrodzie Botanicznym i chętnie nas tam zaprowadzi przez stare miasto, inną trasą niż zwykle chodzi na nogach. No my ze swoimi plecakami, bo miałem 13 kilo, na plecach, targaliśmy za nim, on w tym czasie doskonalił swój angielski, Patrycja z nim gadała, ja sobie robiłem zdjęcia. Dotarliśmy do ogrodu botanicznego, gdzie kupiliśmy bilet wstępu za jedną larii. Niestety nam nie załatwił wejściówki. Szkoda. I y, zostawiliśmy plecaki u niego w gabinecie, bo on tam był jakimś takim, y, trzeba by powiedzieć botanikiem, on rozmnażał rośliny, podlewał je, tym podobno, taki opiekun trochę był na jakimś szkoleniu w Holandii także był taki światowy człowiek chciałoby się rzec i zostawiliśmy u niego plecaki i poszliśmy w Gorod, czyli zwiedzać gruzińskie, gruzińskie stare miasto a raczej miasto, stare miasto w Tbilisi nie tylko w Gruzji tutaj się może za, zaposiłkować się zdjęciami żeby wiedzieć gdzie iść Zaraz ko ogrodu botanicznego na szczycie ogród botaniczny jest tak wcięty w taką dosyć głęboką dolinę. Dzięki temu są różne mikroklimaty i można różne, różne drzewa i krzewy hodować. Jest zamek, wielki zamek tam pewnie jest z jakiegoś X wieku, bo tutaj warto zauważyć. Wszystkie... Po co się jedzie w ogóle do Gruzji i Armenii? I ewentualnie jeszcze do Azerbejdżanu? Po to, żeby oglądać kościoły. Tam naprawdę nic innego nie ma poza kościołami do oglądania, co jednych może zniechęcić, a innych może nawet nawet zachęcić do tego, żeby oglądać kościoły. Warto sobie uświadomić taką jedną rzecz, że wszystkie te kościoły, które się tam ogląda, są starsze niż państwo polskie. Dopiero jak tam pojechałem i stanąłem w takim kościele, boże, ten kościół jest z V albo z VI wieku. W ogóle Nikt nie, nikt nie słyszał w tym czasie jeszcze o Mieszku, ani tym bardziej o tym królu, którego zjadły myszy. Także nich, o, no po prostu szok. O jakimś chrześcijaństwie jeszcze w Polsce, gdzie pewnie cieszyliśmy się 21 czerwca, odprawialiśmy różne modły, noce kupały i inne takie, porozmawialiśmy w jakimś dziwnym narzeczu. Także to zaczyna sobie człowiek uświadamiać, jakie stare jest społeczeństwo, gruzińskie od jak, od jak wielu pokoleń oni funkcjonują. No i na początek, wracając do sedna opowieści, postanowiliśmy, wychodząc z ogrodu botanicznego, ogród botaniczny mieliśmy zwiedzić na końcu, zacząć zwiedzanie. Tak się składało, że pierwszy punkt programu to wypadł kościół, który się nazywa... Me Boże, jakie skomplikowane tam są nazwy. Metekhi Metekhi, tak jest napisane w przewodniku Metekhi Church który został tam wybudowany ho, ho jeszcze trochę na początku to w ogóle nie był kościół tylko zamek jednego wielkiego króla tego króla właśnie na, na koniu można zobaczyć na jednym ze zdjęć poniżej audycji albo powyżej w każdym razie tam gdzie jest ta audycja znaczy ten podcast zrobiliśmy sobie serię zdjęć i postanowiliśmy nagrać krótkie wejście spod tego kościoła. Także zapraszam do posłuchania na żywo, co wtedy sądziłem na, ten, na temat Gruzji. Właśnie stoimy pod kościołem i... Wyszedł ksiądz w czerwonym kubraczku jakimś i dzwoni w dzwon. Jest 10.30, nie bardzo wiemy o co chodzi, a może wychodzi co pół godziny. Patuś, jak nazywa się ten kościół? Makati. To jest Makati Church, tak jest napisane w przewodniku Lonely Planet, zbudowany w... No i właśnie zakończył e, bicie, dzwon, zabrał serce z mm. <laughs> i dzwona i poszedł. No jak nie ma serca, to my No to nie ma serca, bidak. No ale chciałem powiedzieć o tym kościele. No i kościół został zbudowany w V wieku. E, w 1200 w którymś roku został kompletnie zniszczony, został odbudowany przez króla gruzi, gruzińskiego, który ma wielkie poważanie tutaj. Przez chwilę to czytałem w przewodniku, ale już nie pamiętam nazwy. Teraz podchodzi do mnie jakaś pani. Przepraszam, ale nie mam pieniędzy i nie rozumiem Pani. Nie rozumiem. No i Pani poszła. Idziemy dalej, Przemuś? Idziemy dalej, dobrze. Czas goni nas. Idziemy sobie dalej. Następnym punktem programu będzie Muzeum Gruzji koło stacji metra, gdzie już byliśmy. Także teren trochę znamy. Czyż może tu się No dawać do tego kościoła? Może zajdźmy, zajdźmy, jednak. Bo tak obchodziliśmy go nie od tej strony, co trzeba, jak to zwykle w naszym wydaniu. Okazuje się, że jednak, że jednak się da wejść. Proszę bardzo. Tak, ale tutaj jest jakieś nabożeństwo. Dlatego tylko przez szybę sobie zerkniemy. Tak, tak. Jakaś kartka jest w ichniejszym języku napisana. Nie bardzo rozumiem. Panie tutaj się... Wszystkie żegnają, y, tak powiem, prawosławnie. Są śpiewy, dzwonki. Chyba to słychać? Jakieś dzieci sobie biegają. Tak. Żona mnie wygoniła, więc idę, zakładam okular. Ogólnie bardzo ciekawa rzecz. Kiedy Ruscy przejęli Gruzję, to w tym kościele zrobili teatr w 1974 roku. Ale już w latach 90. stwierdzili, że jednak to jest głupi pomysł i z powrotem przywrócili e, temu budynkowi status kościo kościoła. Schodzimy po małych schodach. Chyba musi być duża przestępczość jednak w tym państwie, mimo że czujemy się dość bezpiecznie. E, poza tym pierwszym incydentem, gdzie przed chwilą pani od nas coś chciała. Chodziny no, no, incydent. No nie, ona tylko taka, ona była po prostu, ona chciała jakoś można, e, Ale nie mam takiego zwyczaju. Ale tutaj właśnie dochodzimy do, e, po schodach na dół, gdzie jest wózek dla dzieci, który jest przypięty na łańcuch. Taki łańcuch dosyć konkretny i na kłódkę zamknięte. Także niełatwo byłoby go zakosić, także chyba jednak takie rzeczy są w cenie. Tutaj Dobrze, troszeczkę wieje. Myślę, że odezwiemy się w Muzeum Gruzji. Tak więc y, widzicie, to wtedy sądziłem o Gruzji. No w sumie moje zdanie się niewiele zmieniło, poza tym, że stwierdzam, że jest tam znacznie jest tam bezpiecznie. Nie, nie uważam, że tam jakoś tak kradną czy coś. Y, ogólnie są niezwykle re religijni. Wtedy jeszcze mówiłem, że to jest prawosławie, ale wtedy też to musiałem doczytać, że to jest obrządek egormiański, y, czyli żegnają się, czynią znak krzyża, tych. Tak, w drugą stronę niż chrześcijanie w Polsce. To po, tak odprawa, ale jest to obrzędem gormiański. Ludzie są niezwykle religijni. Jak się jedzie autobusem czy pociągiem, to ludzie co tylko wiedzą jakiś krzyż, to y, trzy razy się właśnie y, przeżegnają. Y, jeszcze różne inne dziwne rzeczy do tego robią. Y, nawet dzieci, które mają 4-5 lat i bawią się gdzieś y, w terenie, i nagle widzą krzyż, to się zatrzymują, całują ten krzyż, żegnają się i dalej się bawią w szalony sposób. No i po obejrzeniu, po, po, po zwiedzeniu tego kościoła i tego co usłyszeliście, poszliśmy dalej w miasto. Chcieliśmy zobaczyć taki fajny kościół, który jest ma cały dach ze złota. Nie jest to cerkiew, bo cerkwie mają złote, złote, złote dachy. Był to inny kościół. Niestety, żeby dotrzeć do tego kościoła to trzeba było mieć jakiś super, hiper plan, żeby tam dotrzeć. Nam się niestety za pierwszy razem nie udało, ale za to przypadkiem doszliśmy do Białego Domu, tak to, powie, tak to nazwę. Był to po prostu pałac, w którym mieszkał obecny prezydent Sakaszwili. Sa, sa, o tak Sakaszwili się nazywa, ówczesny ich... ich Obecny prezydent, a ten kościół ze złotym dachem, do którego próbaliśmy dotrzeć spod pałacu prezydenckiego, to była Semida Sameba Catedral, to była wielka katedra, do której no praktycznie udało nam się dojść. Jedyny problem polegał na tym, że odstraszyło nas trochę wojsko, które pilnowało tego placu i się, nie placu, a pałacu i siedziby na nas patrzyli, więc postanowiliśmy odpuścić i zaatakować go z innej strony i innym razem. Ale o tym też później, mam nadzieję, że w tym odcinku, bo na razie gadam dużo, a w sumie jeszcze do żadnych konkretów nie doszedłem. Zaczęliśmy dalej zdać miasto, Tam jest parę takich zdjęć, różnego takiego futurystycznego mostu szklanego, na który nie udało nam się wejść, ponieważ z tej strony, z której my byliśmy, oczywiście nie dało się wejść, bo były albo remonty, albo go wojsko pilnowało i za Cholera nie dało się dostać więc wróciliśmy pod ten sam kościół, który, od którego zaczynaliśmy i stwierdziliśmy, że wejdziemy na zamek, który było widać z ogrodu botanicznego. Wejście na sam zamek, je, na sam zamek jest darmowe, tylko trzeba się wdrapać dość, po dość stromym zboczu. Jednak, jednak warto tam wejść, jest fajny widok na miasto. Z tego co tu widzę ze zdjęć, właśnie widać też ten kościół, także i tą katedrę. że to jakoś zaznaczę. Tutaj wchodząc po drodze na zamek y, można zauważyć taki dziwny zwyczaj. Na początku czyniśmy o co chodzi, jakiś jeden gruzin upatruje sobie jakiś krzaczek. No i ma jakieś, a raczej to nie gruzin, a y, zakochana para. No i mają jakieś życzenie, żeby ich związek trwał długo i nieprzerwalnie w miłości. Więc biorą papierową folię i wiążą wokół gałęzi. No i tak robią wszystkie zakochane pary w wyniku czego jedno albo dwa drzewa wyglądają jak śmietnik, przez który przeszła fala powodziowa i zostawiła wszystkie możliwe siatki na tym i różne dziwne folie. A one są po prostu zawiązane wokół drzewa. No my też postanowiliśmy coś takiego zrobić i zawiązać sobie y, taką siatkę, tylko że my nie wiedzieliśmy, że to jest dla zakochanych par i to są już zwykle życzenia takie właśnie odnośnie miłości, a my po prostu chcieliśmy opomyśleć naszej wyprawy, tylko y, złożyć. No cóż, jak niektórzy wiedzą, może ci starsi, którzy tego słuchają, to Gruzja y, została zajęta przez Związek Radziecki jakiś czas temu. No i zostali wszyscy zmuszeni do tego, żeby mówić po rosyjsku. Uczono rosyjskiego w szkole, więc jest, mimo tego, że język jest mocno dziwny, to da się porozumieć w tym kraju po rosyjsku, co też dosyć nam skutecznie wychodziło, mimo że żadne z nas się nie uczyło rosyjskiego, w większości dało się mówić po polsku i oni łapali. No ja tam trochę tego rosyjskiego dziamię, bo sęk w tym, tak się dziwnie zdarzyło, że na Islandii pracowałem przecież z Iwanem, który to, który to mówił po rosyjsku, białorusku, w Islandzku polsku i pewnie jeszcze kilku innych językach. Także ja jak z nim gadałem, to on często wstawiał ustawki rosyjskie, więc dość dobrze rozumiałem tych gruzinów, którzy chcieli mówić po rosyjsku. A większość ludzi, może nie większość, ale tak połowa tych, których spotykaliśmy, nie chcieli mówić, dopóki nie dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski. Jak już się rzucało hasło Polsza, no to oczywiście prezydent Kaczyński... Tematów politycznych, może nie, teraz nie będę poruszał. No i ogólnie wielka przyjaźń polsko-gruzińska, więc chętnie udzielali informacji, rozmawiali. Nawet po rosyjsku, mimo że jest to język, tak jak nasi rodzice musieli się uczyć rosyjskiego, tak ich też zmuszano do rosyjskiego, tylko że tam jeszcze był to język urzędowy, a u nas nie. To była jedyna taka, taka różnica. No i w związku z tym Związek Radziecki pozostawił spuściznę swoją w tym kraju. Taką spuścizną jest na przykład metro. No szkoda, że w Warszawie nie udało się wybudować, też byśmy mieli jakieś potężne metro. No tak się zdarzyło, że w Gruzji czy w Armenii metro jest. Właśnie po Związku Radzieckim i oprócz tego jest też coś takiego jak Matka Gruzja. Matka Gruzja to jest taka wielka, aluminiowa postać na szczycie, wyżej niż ten zamek, nad który, do którego właśnie do, doszliśmy i można pod tą matkę Gruzję wejść, popatrzeć sobie na nią. Ciężko jest zrobić zdjęcie, bo ona stoi na krawędzi, ten od przodu się jej nie da zrobić zdjęcia. Góruje nad miastem, w jednej ręce dzierży miecz do obrony, a w drugiej y, puchar z winem, po to żeby pokazać jaka gościnna jest Gruzja no i byliśmy już mocno wypompowani całodziennym łażeniem po, po mieście ale będąc pod matką Gruzją da się wejść do ogrodu botanicznego jakby od tyłu, gdzie jest druga drugi punkt pobierania opłat, jeżeli ktoś by chciał wejść od drugiej strony do ogrodu botanicznego na szczęście ten naród dość myśli, więc yy, mając bilet można wejść wielokrotnie tego samego dnia do ogrodu botanicznego i z tego właśnie przywileju skorzystaliśmy. Mieliśmy bilety, weszliśmy drugi raz, no i zaczęliśmy zwiedzać ogród botaniczny. Naprawdę fajnie wszystko to zaplanowali. Są takie różne jeziorka, w których, są, w których są żaby. Niestety za każdym razem jak próbowałem je nagrać, to milkły przeraźliwie, przeraźliwie. i niestety dopiero udało mi się je nagrać w innym ogrodzie botanicznym, ale to będzie też kiedy indziej na razie tylko proponuję posłuchać tego co na bieżąco mówiliśmy na temat y, ogrodu botanicznego i tych żab które miały kumkać, a nie kumkały jesteśmy w ogrodzie botanicznym jest mała sadawka. jest kilka żabek w niej i tak fajnie żegotały czy rechotały ale niestety jak podszedłem to wszystkie się schowały i chyba żadna nic nie powie już ale w porównaniu do tamtego to jest troszeczkę syf. No Tam był przepływ wody, jakiś tam. Tak, a te sobie siedzą i już nic nie mówią. Czek na nic nie mogą powiedzieć nie, nie zrobić nic nie też. Ale widzę ich kilka. Przynajmniej dziesięć. No, niestety nic nie mówią. Ale jesteśmy w części ogrodu botanicznego, gdzie są różne iglaste drzewa ze wschodniej części Gruzji. I muszę powiedzieć, że są dosyć ciekawe. Większość tych drzew widzę po raz pierwszy. Także... Mają pod jednym... Jesteśmy drzewem takim, co ma z metr średnicy pień jednej gałęzi nie ma, ale to sobie sumie lepiej chyba dla niego sama, sama gałąź jest tak gruba jak moja noga a chudy jestem rosną sobie jakieś y, kwiatuszki jakiś łubin czy łopian czy może łobez, też nowy o, żabka się odezwała i przestała odchodzimy, tu więc zaraz zaczną swój żabi śpiew godowy tutaj na przykład jest takie drzewo jest to cedr atlantycki z Afryki bo na nim jest napisane coś Gen generalnie wstęp do parku, a raczej do ogrodu botanicznego kosztował jednego lari czyli złote sześćdziesiąt więc nie możemy tutaj wymagać cudów. To jest bardzo fajnie. Patrycja stwierdziła, że to musi być bardzo romantyczny kraj. Jakieś drzewa nas atakują. Słychać ptaki. Pójdziemy jakąś odludną ścieżką boczną. Patrycja prowadzi. W sumie to chyba jakby tak nie, trochę nie po ścieżce idziemy. Ale widzę nawet, że jest znak do toalety. Teraz wchodzimy na taki szerszy prospekt. No a ogólnie rzecz biorąc, to jesteśmy y, ciężko zmęczeni. Cały dzień łazimy po Tbilisi. Mamy w nogach z 15 km. A jak ktoś chodził kiedyś po mieście dużo, to wie, jak to wszystko męczy. Ogólnie to całe Tbilisi jest w ciężkim remoncie. nałaziliśmy się jakimiś, że tak powiem, objazdami. A i tak nie zobaczyliśmy tego co chcieliśmy, na przykład muzeum, jakie to było muzeum? Eee, Gruzji Narodowe. Muzeum Narodowe Gruzji w remoncie, więc totalnie zamknięte. Muzeum Tbilisi też zamknięte. Pan nam powiedział closed, użył jednego słowa angielskiego. Generalnie z angielskim jest lepiej niż się spodziewałem. Bo z tego, co ja y, czytałem, to ludzie narzekali, że tylko po rosyjsku dałem radę się porozumieć. A tak, to jest masakra językowa. A tutaj proszę, pierwszy kolej z brzegu zagadnięty na ulicy y, nas doprowadził do ogrodu botanicznego, bo akurat tam pracuje. Totalny przypadek. U niego zostawiliśmy całe toboły w biurze. Y, no i sobie teraz spacerujemy. I właśnie już o trzeciej mamy je odebrać. Jest po drugiej. Może na jakiejś ławeczce przysiądziem? Jakieś takie małe są te ławki. Że tak powiem na zakochaną parę, czyli chłop siedzi, a dziewczyna przysiada na kolanach. No. Tam jest trochę lepsza ławeczka, to oczywiście zajęta. Mam wrażenie, że jakieś matury są tutaj też. O, ciężkie życie jest podróżnika. Ciężkie. Męczące. co ci się podobało dzisiaj? Chyba nic? No hmm. Nic mnie nie powali. Nic mi nie powaliło, szczególnie. Mhm. Ale dopiero zaczęliśmy. Ale kupiliśmy sobie już pamiątki. A Możemy co? wracać. pierwszy dzień od razu. No, generalnie ciężko może być potem spotkać naszywkę, flagi gruzińskiej, w jakichś innych miejscowościach. Nie wiadomo, czy jak będziemy drugi raz w Tbilisi, to tam zajrzymy. To trzeba było kupić. No i zbieramy magnesy na lodówkę. Kupiliśmy magnes w kształcie y, granic Gruzji. Jednocześnie ta, ten kształt grań, państwa jest przekuty we flagę. To chyba na tyle. Będziemy jeszcze szukać jakiegoś noclegu. Na razie nic więcej nie powiemy. Same tajemnica. Tak. Ale jak już się wszystko wyjaśni i nas nie zamkną, to pokażemy. Raczej opowiemy co nam się ciekawego przytrafiło. To tyle w tym wejściu botanicznym. No i tak właśnie się stało. Nie było słychać żab. Pogadaliśmy trochę o ogrodzie, o zakochanych i poszliśmy po swoje plecaki. Zmiana stref czasowych spowodowała, że naprawdę byliśmy wypluci nieziemsko, więc wzięliśmy plecaki i poszliśmy w krzaki w tym ogrodzie botanicznym i postanowiliśmy sobie zrobić żarcie, ale niestety nie było jak zagotować wody, więc usnęliśmy. Byliśmy tak zmęczeni, że usnęliśmy od ręki praktycznie. No chyba spaliśmy jakieś dwie godziny i obudził nas telefon. I tutaj zmierzam do głównego punktu programu odcinka dzisiejszego, czyli telefon, który nas obudzi. Niesamowite, jednak yy, świat jest mały. Na dwa dni przed odjazdem do Gruzji zadzwonił do mnie kolega, z którym się nie widziałem kilka lat, ale tam zawsze coś tam na Facebooku, widzieliśmy na łonu to co pisze. No, i dzwoni do mnie i mówi: Stary, ty, ty do Gruzji teraz jakoś jedziesz. No wie, no jadę. A on mówi, bo jest taka sprawa parę dni temu był koncert gruzińskiego zespołu w, Polsce, w Częstochowie. No, jeden koleś tak imprezował, że zgubił telefon w, w autobusie, w, nie w autobusie, boże, w samochodzie, który gdzieś tam odwoził. No i jest opcja, żeby mu ten y, telefon oddać, tylko musisz go wziąć. No, mówię, no w sumie nie jest to głupi pomysł, zawsze taka karta przetargowa do tego, żeby na przykład ktoś mnie przenocował w ramach wdzięczności. No więc wzięliśmy ten telefon, zwykła Nokia. No i właśnie czekaliśmy na ten telefon o konkretnej godzinie, żeby nas ten ktoś gdzieś spotkał i żebyśmy mu wręczyli telefon. No i tak, tak się stało, telefon nas obudził pogadałem z chłopem, umówiliśmy się na dole ogrodu botanicznego, my musieliśmy zejść z górki, oni przyszli. No i przyszło ich trzech. Właściciel telefonu, który niestety nic po angielsku, przyszedł chłopak, z którym gadałem przez telefon i on świetnie mówił po angielsku, no i z nim w sumie głównie prowadziliśmy rozmowy, on tam trochę tłumaczył tam temu. I jeszcze jakiś trzeci, który sobie za chwilę poszedł. W każdym razie zguba trafiła do właściciela, a właściciel w ramach gruzińskiej wdzięczności postanowił nam postawić obiad. No i właśnie zetkliśmy zatk się po raz pierwszy z gruzińską gościnnością i z gruzińską kuchnią. Ja przynajmniej się spotkałem, bo Patrycja gdzieś tam w Krakowie w jakiejś restauracji jadła gruzińskie coś. No i po tym yy, obiedzie ów y, człowiek, który mówił po angielsku, zaproponował nam nocleg. Niestety nocleg nie mógł się odbyć u niego, bo on małe mieszkanie, a ten ów człowiek, warto by go nazwać, nazywał się Merab Sankuraszwili. I y, zaproponował nam, że możemy bez problemu spać u jego rodziców. Jego rodzice też mieszkają w centrum. No i nas tam zaprowadzi. No i zaprowadził nas na, na nocleg do rodziców. Pogadał 5 minut i nas zostawił z rodzicami w ogóle. Rodzice, <śmiech> nie słowa po angielsku. Mama Natalia rosyjskiego zapomniała, ale starała się, mówiła trochę po, po rosyjsku, no tak trochę też, tak, tak, jest, tak jest dużo mowy ciała, ale dało się porozumieć. I postanowiliśmy jeszcze pójść obejrzeć wspomnianą katedrę, bo jak się okazało, to ta złota katedra była dosłownie... 300 metrów od, od miejsca, gdzie mieszkała Natalia. Yy, Natalia, czyli, czyli właśnie dzielka tego mieszkania, gdzie spaliśmy. Tutaj właśnie w, jest jedno zdjęcie, które pokazuje, jak blisko ów kościół złoty był od domu Natalii, więc warto sobie zerknąć przy okazji na zdjęcia pod, pod odcinkiem. Tak jak mówiłem, yy, Merab, który był pośrednikiem w telefonu, był y, muzykiem jakimś tam, który był na koncercie w Częstochowie w ramach Gaudemater. Niestety, jak y, go poznawaliśmy, to nie widzieliśmy, co to za człowiek jest. Po prostu jakiś tam muzyk, y, który, który po lokalną, nie lokalną, a raczej narodową muzykę śpiewa. Okazało się, że merap i zespół cały to jest poważny towar eksportowy Gruzji. I to jest tak naprawdę strzycha gwiazda. A my do niego podchodziliśmy z taką, yy, po prostu, jako do złego człowieka, no w końcu takim człowiekiem jest. A okazało się, że jak opowiadaliśmy różnym gruzinom, kogo spaliśmy w domu, to w ogóle byli zachwyceni, że w ogóle Mera Psam Kuraszwili to jest świetny gość, świetnie śpiewa, w ogóle ma kilka płyt. No my też jedną płytę dostaliśmy od jego ojca, nagrał z ojcem, bo ojciec też kiedyś w Operze Narodowej występował i to był taki śpiewak operowy. I i Merab, i jego ojciec, niestety y, imienia nie pomnę. Tak więc y, w sumie spaliśmy u jakiegoś mm, celebryty, gwiazdy y, gruzińskiej. Także świat jest mały, a do tego jeszcze trafiliśmy na kogoś takiego. No a w ramach integrowania się z rodziną Natalii, jak już Meraba nie było, zostaliśmy poniekąd zmuszeni, chociaż była to dla nas jakaś tam przyjemność do pewnego stopnia yy, oglądania koncertów, yy, muzyki gruzińskiej które są na YouTubie, mam nadzieję, że uda mi się je znaleźć i podać linka jak to właśnie yy, jaka to jest opera gruzińska może nie opera jak to nazwać, muzyka lokalna, muzyka narodowa takie jakieś operetki w każdym razie, on to właśnie to śpiewa po gruzińsku I ogólnie wszyscy gruźni są bardzo muzykalni, bardzo gościnni, wszyscy jak idą ulicą to nucą sobie coś naprawdę tak Na, naród muzykalny i słucha też tej lokalnej muzyki, nie to co u nas że jest to w ogóle odbierane jako muzyka poważna i słucha to tylko ten pan z muszką w telewizji Kaczyński od y, oper i operetek a tutaj się okazuje, że Gruźni tego dość intensywnie słuchają. I znają. No ciekawe. I tak spędziliśmy właśnie pierwszy dzień w Gruzji. Na następny dzień już stwierdziliśmy, że na początek pojedziemy do Armenii, a dokładnie do Erewania, żeby zobaczyć Armenię, ale myślę, że o tym dopiero w następnym odcinku. Także Cieszę się, że wróciłem do nagrywania, mam nadzieję, że teraz pociągnę Gruzję kilkoma odcinkami, więc za jakiś czas dopiero skończę. Pozdrawiam serdecznie, słuchajcie polskich podcastów, cześć.